Witam Was, moi kochani w grozie umiłowani, to ja, Wasza krwawa kałuża, w odcinku 13. Po pierwsze chciałam przeprosić za obsługę czasową w realizacji niniejszego programu. Obsługa czasowa wynikła z mojej psychowizycznej konstrukcji, która to konstrukcja sprawia, że przynajmniej ostatnio nie potrafię ciągnąć kilkunastu srok za ogon. Musiałam się skupić na rzeczach wcześniej rozgrzebanych, ustawić tak zwane priorytety, co było o tyle trudne, że każdy projekt artystyczny, w tym audycja owa, niniejsza, która też jest projektem artystycznym, jest dla mnie ważny. I jest dla mnie ważny prawie tak samo, albo tak samo. I mam nadzieję, że jednak ktoś mnie słucha teraz, a jeżeli nie, no to trudno, to będę gadała do ściany. <śmiech> Ściana jest cierpliwa i wyrozumiała. No, czyli coś można powiedzieć w temacie, że jest słuchaczem prawie idealnym, ale jednakowoż martwym z całym szacunkiem do majestatu ściany ja wolałabym mówić do słuchaczy żywych takich, u których moim gadaniem wywołam jakieś tam reakcje no dodam, że jakieś tam ja reakcji na moje gadanie nie narzucam, możecie robić co wam się podoba w efekcie nawet się pożygać, jeżeli zacznę nuzić na przykład jak flaki z olejem, albo się możecie pożygać tak po prostu tak zwana wolna wola i skrzypce to jest chyba już koniec rozbudowanego wstępu do audycji. Zapraszam na przerwę melodyczną, po której wrócę z pierwszą odsłoną audycji 13. Przypomnę, że zjebawczej. A teraz poproszę o muzykę. Krwawa Kałuża, czyli ja, mówi do was po przerwie. Mam nadzieję, że muzyka była kompatybilna do audycji, a jeżeli nie, no to nie była kompatybilna do audycji muzyka to muzyka i mi w tańcu nie przeszkadza, ani w gadaniu o czym teraz powiem o dwóch pacjentach troski wyjątkowej po pierwsze powiem o moim ulubionym słowie ostatnio słowem tym jest merytorycznie po drugie powiem o pacjencie który jest hmm, też również pacjentem wyjątkowej troski, ale to za chwilkę ale powiem również o tym słowie skąd je ulubiłam a dzięki pacjentowi, który się zwie Piotr Borowiec. Kim jest ów pan i co poczynia, weźcie sobie i wygooglajcie. Gdyż moim zdaniem wujek Google wie wszystko, w tym dużo i merytorycznie. I dlatego nie ja będę opisywała pana o wdzięcznym nazwisku Borowiec, tylko wyniki wyszukiwania wyświetlane w przeglądarce internetowej. O co chodzi? Pan Piotr Borowiec zarzucił mi kiedyś, bodajże w jakiejś tam dyskusji na fanpage'u Pana Tomasza Czarnego, że w audycji Krwawa Kałuża bodajże miał na myśli audycję, w której niemerytorycznie zjebałam konferencję pod tytułem Światy Grozy, mm. która to konferencja merytorycznie się odbyła w Krakowie. Mm. Odniosłam wrażenie, po, po, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że Pan Piotr Borowiec niejako sam i we własnej osobie ma maślane niezbyt kuka o co w słowie merytorycznie i niezbyt tam czai o co kaman w mojej audycji Hm. innymi słowy o co mi chodzi, chodzi mi o to że wymagając merytoryczności w audycji krwawej kałuży, wygląda to merytorycznie wymagane tak, wymaganie przepraszam, jakby merytorycznie nastawiona na żer, osoba niemerytorycznie niewegetariańska wlazła w parowała wparowała do merytorycznie wegetariańskiej knajpy i miała merytoryczne pretensje, jakoby się spodziewała merytorycznych kotletów schabowych w bitek wołowych no to idźmy dalej. We wnioskowaniu merytorycznym za pomocą środków wyrazu porównań pośrednich krowa mimo, że krowa, znaczy, przepraszam za dykcję, mimo, że posiada mięso jest to, no mięso jest wege, gdyż przecież krowa żre rośliny. I teraz w momencie, kiedy następuje pewnego rodzaju petarda powinno być tak pewnego rodzaju udźwiękowienie tej petardy, czyli badum css, albo ding dang ogłoszenie parafialne Pan Piotr Borowiec proszony jest w trybie pilnym udać się do biblioteki na dział słowników encyklopedyczny encyklopedycznych dział i proszony jest o przytoczenie znaczenia słowa merytorycznie w odniesieniu do programu Krwawa Kałuża, o konferencji Światy Grozy oraz podanie źródeł bibliograficznych potwierdzających albo obalających tezę i tak zwaną wyjściową. Cokolwiek to znaczy, co właśnie powiedziałam, ale mam nadzieję, że jest wystarczająco merytoryczne. No to przechodzimy teraz do drugiego pacjenta wyjątkowej troski, drugim pacjentem wyjątkowej troski, którego zjebie niniejszym jest redaktor naczelny portalu Dzika Banda. W skrócie SPDB. Szanowny pan dziki bandzior, ale nie zjebie pana szanownego dzikiego bandziora za całokształt, gdyż jego całokształt mam, że ja pod ogonem well, w mojej szanownej kałużyńskiej dupie. Zjebię go ty, za to szanownego pana dzikiego bandziora, że jest ograniczonym umysłowo dzikim bandziorem, Albo po prostu jest ograniczony umysłowo. dziki Bandior stwierdził niedawno oraz merytorycznie, a to z pozdrowieniami dla pierwszego pacjenta, że w Polsce nie pisze się horrorów, tylko powieści gotyckie. Gdyż horrory to się pisze się w USA, a Polska to nie USA. Bo wiadomo, poza tym, że rynek mały, ludzie nie kupują, bo jest w ogóle bez sensu psuć kredensu. W takim razie kredens, czyli ja. Się pytam się, a ja, panie dziki bandziorze, to co jestem? Hmm, czyż nie piszę horrorów? Albo czy może nie piszę horrorów w ogóle, bo na przykład nie mieszkam w Polsce? A może ja piszę powieści gotyckie i tylko o tym nie wiem? To znaczy piszę nieświadomie. Hmm, jest jeszcze jedna opcja, a może ja, panie dziki bandziorze, po prostu nie mam pojęcia, jakie panują zasady na rynku tak zwanym książkowym i literackim i robię to, czego się robić nie powinno. Albo, czego robić nie można, albo, że są jakieś tam, nie wiem, pff, jakieś obostrzenia odgórne i ustawowe na pisanie horrorów w Polsce i nie, i nie mam pojęcia o tych obostrzeniach odgórnych i ustawowych, yy, ponieważ nie mam o nich pojęcia. No to... hmm... Jeżeli nie mam pojęcia o jakichś obostrzeniach ustawowych, no to proszę mi te obostrzenia ustawowe pokazać merytorycznie, z pozdrowieniami dla pana Borowca, czy tam Borowiec, jak to się odmienia to nazwisko, nie wiem. Ja mam prośbę merytoryczną do pana naczelnego redaktora portalu Ludzika Banda. Teraz zacytuję tekst z rysunku pana Andrzeja Mleczki. Na tym rysunku była żyrafa bzykana przez nosorożca. A mianowicie napis na tymże rysunku będący jednocześnie odezwą do Pana redaktora naczelnego portalu Dzika Banda, który to Pan stwierdził, że w Polsce to horrorów się nie pisze, bo to nie USA. Cytuję ten podpis z rysunku Pana Andrzeja Mleczki. Obywatelu, nie pieprz bez sensu. Kropka. A skoro o pieprzeniu mowa, to zgłodniałam, idę po coś spieprzonego, a skoro, że tak powiem, idę, to znaczy, to wyjście mi się należy, bo tego gadania merytorycznie mi się zachciało siku. A żeby zrobić siku, należy się merytorycznie i osobiście udać do toalety oraz zuć walonki. Pan naczelny redaktor portalu Dzika Banda powinien natomiast się udać do lekarza psychiatry, żeby mu ów klinicznie odkręcił nakręconą do granic możliwości spirale wyparcia. Kochany, w Polsce pisze się horrory. Kropka. Hmm... No patrzcie Państwo, dla jakich ja merytorycznych kwestii używam. Czyżbym jednakowoż zdradzała moją wyjściową tezę programu, że merytorycznie niezbyt ów program Bel Audycja ma być? Czyż tak? No ależ nie, ja nie zdradzam. Jestem wierna jak ta rzeka albo jak ta łabędzica. Jakoż nie udaję, że się wam, z Wami rozstaję, ale... No ale rozstaję się na chwilkę, bo zostawiam Was teraz z nutą skoczną rozkroczną. Mam nadzieję, że merytorycznie zostaliście zaspokojeni, a jeżeli nie, to się zaspokajajcie merytorycznie sami. Miłej zabawy, mocnych doznań, merytorycznie się odmeldowuję na chwilę i po tej chwili merytorycznie wracam z nowymi zjebami. A z poleci muzyka, która nikogo nie dotyka, czyli gramy.